Tu program drugi Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 kwietnia. Minęła 16. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski. Na miejscu też Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Grażyna Barszczewska, Marzena Trybała, Janusz Kukuła i Krzysztof Gosztyła. To goście dzisiejszego spotkania w galerii Operze Teatru Wielkiego w Warszawie. Wieczorna rozmowa będzie poświęcona pamięci Gustawa Holowupka oraz jego współpracy z Największym Teatrem Świata, czyli Teatrem Polskiego Radia. W wieczorze zostaną wykorzystane liczne fragmenty słuchowisk oraz audycji z udziałem aktora. Teatr Polskiego Radia zawsze był siedzibą zdumiewająco. Poważnej pracy. Nigdy w radio nie spotkaliśmy się z jakimś humbugiem, z jakąś spekulacją. Radio było zawsze dla nas terenem bardzo szczerej i autentycznej wypowiedzi artystycznej. Spotkanie Gustaw Holoubek, mistrz w Teatrze Polskiego Radia, rozpocznie się o 19 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W konkursie na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu zwyciężył Jarosław Rabenda. Jako jedyny kandydat uzyskał wymagane pięć głosów członków komisji konkursowej. W postępowaniu wzięło udział czterech kandydatów. Obok Rabendy byli to Jacek Sud, Ryszard Adamski oraz Roman Pawłowski-Felberg. Rekomendacja komisji trafi teraz do prezydenta Radomia, który podejmie ostateczną decyzję. Kadencja ma rozpocząć się 1 września wraz z nowym sezonem. Jarosław Rabenda jest związany z radomską sceną od początku swojej drogi zawodowej. Absolwent łódzkiej szkoły filmowej łączył pracę aktorską z działalnością organizacyjną, kierował klubem Łaźnia, był wicedyrektorem Resursy Obywatelskiej, a także współtworzył lokalne media. Archai, czyli początki. Tak zatytułowany jest trzeci tom esejów Beli Ramwasza, przełożony przez Teresę Worowską. Autor książki był węgierskim prozaikiem, eseistą, kulturoznawcą i filozofem. Większość tekstów z tomu Archai, czyli początki napisał w latach 30. ubiegłego wieku, mówi tłumaczka jego książek Teresa Worowska. To jest w życiu Hamfasza okres, kiedy szczególnie go interesowały kultury archaiczne, początkowo europejskie, Grecja, ale również zaoceaniczne, czyli pamiątki, które pozostały po czasach archaicznych w obu Amerykach. Hombosh nigdy do Ameryki nie pojechał. Informacje, które zdobywał pochodziły z książek, które on pracując w stołecznej bibliotece mógł przeczytać. I jeśli by spróbować w jednym zdaniu sformułować, jakie jest główne pytanie tej książki, to ja bym powiedziała tak. Co nam te archaiczne artefakty mówią o tym, czym jest sztuka? Spotkanie z Teresą Worowską poświęcone książce Beli Hamfasza, Archai, czyli początki odbędzie się dziś w Warszawie w Instytucie Lista o godzinie 18:00. Jutro na spotkanie w Księgarni Austeria zaprasza Kraków. Początek także o 18:00. Iran zaczął częściowo przywracać dostęp do globalnego internetu wybranym grupom zawodowym. Większość mieszkańców nadal pozostaje odcięta od sieci, a władze utrzymały ograniczenia po wojnie z USA i Izraelem. Wprowadzany właśnie przez władze nowy system nosi nazwę Internet Pro. Obejmuje m.in. część firm, lekarzy, naukowców i freelancerów. Dostęp jest limitowany, płatny i przyznawany po weryfikacji. Nadal blokowane są liczne strony i komunikatory, w tym Telegram, Whatsapp i Instagram. Krytycy mówią, że internet staje się w Iranie przywilejem dla wybranych. W kraju nadal działa głównie państwowy intranet i część lokalnych usług. Ograniczenia uderzają w handel, pracę zdalną i kontakt z rodziną za granicą. Obecnie w Iranie łączność spadła do około 2% poziomu sprzed wojny. Cyfrowe odcięcie trwa już ponad 1200 godzin i ocenia się, że kosztowało gospodarkę miliardy dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I tak kończymy dziś wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na naszą nową stronę polskie radio Reklama. Ettore Pagano i jego interpretacja koncertu wiolonczelowego Edwarda Elgara oraz symfonia włoska Feliksa Mendelssona Bartolgiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Ariela Zuckermana wypełnią program koncertu Śpiew wiolonczeli. 24 kwietnia, godzina 19, Aula Uniwersytecka w Poznaniu. Patronem koncertu jest program II Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest NASA. Sponsorzy? PKO Bank Polski, Strabag.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 6 minut po godzinie 16. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, jest wtorek, 21 dzień kwietnia, to jest 111 dzień roku. Słońce w znaku Byka zajdzie dziś 44 minuty po godzinie 19, a imieniny obchodzą Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Michał Jakubik, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy do godziny 18, a dziś zajrzymy m.in. do książki Katarzyny Rzechak, która poświęcona jest Wandzie Telakowskiej. Życiorysy nam się kojarzą z tak trochę nudno, natomiast charyzma pani autorki budziła niesamowite zainteresowanie. O tej książce więcej powiemy już za minut kilka. Później zabierzemy Państwa do Bydgoszczy, gdzie już za kilka dni, 25 kwietnia, rozpocznie się festiwal operowy. Na początek Łucja, muru Gaetana Donicettiego, a później będą jeszcze inne opery, będzie oratorium, będzie operetka, będą też pokazy baletowe, spektakl, pieśni kaszubskich i koncert uczestników wokalnego kursu mistrzowskiego. O szczegółach festiwalu opowie dyrektor opery Nowa Maciej Figas. To spotkanie dziś około godziny 16.30. Ponadto zaprosimy Państwa do Lublina, do galerii Labirynt, żeby opowiedzieć o cyklu wystaw praktyki sztuki w czasie wojny praca nosi tytuł liść laurowy w ustach dostaniesz wiadomość i nawiązuje do ukraińskiego powiedzenia Jedąc cupę, jeśli trafimy na liść laurowy no, no to dostaniemy wiadomość wyprawa do Lublina jeszcze przed godziną 17. po 17.00 naszym gościem będzie Tomasz e, Stral, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uczelni która znalazła się w światowej elicie najlepszych uczelni artystycznych w prestiżowym rankingu ta szkoła, ta uczelnia właściwie uplasowała się na 23 pozycji. O tym sukcesie, ale też o najbliższych planach z rektorem porozmawiamy po godzinie 17. Ponadto zabierzemy Państwa do Szczecina, żeby podsumować festiwal Kontrapunkt. Fabuła jest taka. Jesteśmy na szkolnej dyskotece. Sala gimnastyczna jest przeodobiona przez Panią od Polskiego. Gra, muzyka. Niby fajnie, ale trochę dziwnie. Bo jak to interesować przy nauczycielach? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy przed osiemnastą. It's, the flute. It's the flute Strike Strike and fight Strike and Prof. Weil Henry'ego Persela. 12 minut po godzinie 16.00. program drugi Polskiego Radia. Dzisiejsze spotkanie popołudniowe rozpoczynamy od rzutu oka do książki Katarzyny Rzechak. To historyczka sztuki, badaczka i wielbicielka polskiego designu. Przez 10 lat pracowała w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie poznała z jednej strony archiwa, ale także tajemnice tego miejsca. Jest autorką książki o Wandzie Telakowskiej, pionierce nowoczesnego projektowania w Polsce i twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, który od 1950 roku kształtował Estetykę Codzienności, łącząc wysoką jakość projektowania z dostępnością, edukacją i społeczną odpowiedzialnością. Niesamowite, mnóstwo wiedzy, bardzo pozytywnie, bardzo dużo ciekawostek, o których nigdy nie miałam pojęcia. Otworzyło mi to kolejne horyzonty do poznawania historii, odszukiwania przedmiotów i jestem bardzo zadowolona, że mogłam przyjść i wysłuchać. Co było najciekawsze? Sposób przedstawienia całej historii, ponieważ życiorysy nam się kojarzą z tak trochę nudno, natomiast charyzma pani autorki budziła niesamowite zainteresowanie. Katarzyna Rzechak, historyczka sztuki, historyczka designu, autorka książki, biografii Wandy Telakowskiej. Pomysł książki o Wandzie Telakowskiej powstał w konsekwencji tego, że ja pracowałam w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, czyli miejscu, które Wanda Telakowska w 1950 roku założyła jako takie konsekwencji Epicentrum Polskiego Designu, ponieważ ja tam przez 10 lat pracowałam jako dyrektorka kreatywna i miałam kontakt z archiwum Wandy Telakowskiej, miałam kontakt z samym Instytutem i jego też przeszłością. To jednak ta myśl, że tak powiem towarzyszyła mi, a takim ostatecznym impulsem było propozycja z wydawnictwa Marginesy. Pani Hanna Grudzińska, która jest szefową tego wydawnictwa, po prostu zaproponowała mi napisanie tej książki i myślę, że bez niej ta książka by jednak nie powstała, bo ja rzeczywiście miałam dostęp do archiwum, miałam do Dostęp do wielu informacji, do których kto inny nie miał dostępu, natomiast no jednak ten ostateczny impuls pochodził z wydawnictwa. Bardzo miłe wrażenia i tak naprawdę historie, których na co dzień nie możemy nigdzie raczej znaleźć, bo, bo są między wierszami jak widać zamknięte w pudłach na długie, długie lata, a dzisiaj pokazują, że, że takie spotkania dają nam możliwość poznania tych ukrytych na, na długi czas rzeczy i później odczytanie ich pewnie w której jeszcze nie mam, ale mam mieć. Co było dzisiaj najciekawsze według Pana? Pokazanie tego, że Polska, która przez wiele lat pewnie jawiła się jako zaścianek bez designu, bez wzornictwa, miała w swoich zasobach rzeczy bardzo wiele, które potrafił dzisiaj odkryte cieszyć i, i służyć przez długie, długie lata, wciąż. Wanda Telakowska to jest postać taka bardzo wielowątkowa, bo z jednej strony to jest przedwojenna graficzka, przedwojenna przyjacielka przyjaciółka z kamandrytów, przedwojenna, przyjaciółka Iwaszkiewicza, Tuwima, Słonimskiego osoba, która no już przed wojną a urodziła się w w roku, więc taką była no, młodą, wchodzącą w życie kobietą w latach 30. Zdobywała medale na międzynarodowych konkursach graficznych za wspaniałe swoje grafiki. Więc miała tą część przedwojenną życia, która pokazywała, że była zdolną artystką i też no taką właśnie heroiną środowiska artystycznego. W niej się kochano, o niej pisano, wpisywano się do sztambucha, była podziwiana, była zapraszana. A po wojnie, kiedy cały ten jej świat właściwie runął, bo cały ten przedwojenny świat eleganckiej bohemy artystycznej, no nie mógł się odtworzyć, bo była już zupełnie inna rzeczywistość i polityczna, i, i materialna. I ona wtedy, jak Feniks z popiołów, po prostu odrodziła się z koncepcją tworzenia właśnie instytucji, która będzie dawała produkty przemysłowe najwyższej jakości, no właściwie wszystkim Polakom. Bo to, co projektowano w IWP, to były krzesła, to były stoły, ale to były też ubrania, to były buty, to były torebki, po projekty samochodu ciężarowego, po projekty wagonu kolejki WKD. Więc to rzeczywiście był ogromny zakres projektów z taką ideą demokratycznego piękna, żeby po prostu każdy, kto w Polsce jest obywatelem polskim, miał dostęp do piękna na co dzień. Bardzo interesujące spotkanie, bardzo się cieszę, że przyszłam. Bardzo miło jest podziwiać osobę, która z taką pasją szuka informacji i tak rzetelnie opisuje biografię takiej znanej designerki, jaką była pani Wanda Talakowska. Bardzo ciekawe spotkanie wartościowe. Zaskoczyło mnie to, jak bardzo trudno było w okresie PRL-u wygrać jakąś ideą, taką właśnie bardzo światłą i taką bardzo progresywną, że jednak ten PRL był bardzo taki zachowawczy i niechętny nowością. Wbrew temu, co się wydawało, że to była taka władza właśnie światła i otwarta, on jednak Trudem przyjmował takie osoby i takie koncepcje, takie idee tak bardzo właśnie otwarte i progresywne, jak idea programu, znaczy takiego programowego projektowania demokratycznie dla wszystkich. Także ona miała trudno, to mnie zaskoczyło jak bardzo. Na przykład zaskoczyło mnie to, że w końcu się dowiedziałem, kto założył Instytut Zarodnictwa Przemysłowego, której nagrodę notabene swego czasu dostałem, więc dowiedziałem się czegoś więcej o bardzo sławnej i niesamowitej polskiej kobiecie. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności powinni przeczytać tę książkę ci, którzy w ogóle interesują się polskim wzornictwem, polską kulturą materialną, ale w ogóle, wydaje mi się, że też ta książka jest tak przystępnie i tak jasno i tak przyjemnie napisana. Ją się naprawdę świetnie czyta. Ja bardzo o to dbałam, żeby to nie była książka hermetyczna dla znawców. To jest książka właściwie dla każdego. Nawet nie trzeba się tym wzornictwem pasjonować, żeby ją zrozumieć i myślę, że to jest w ogóle taki pierwszy krok do wejścia w temat matematykę designu. Jak ktoś ten design ogląda, podziwia i się go boi, to to jest książka pierwszy krok. Po prostu od tego zacząć, a potem już pójdzie. Spotkanie z Katarzyną Rzechak dotyczące książki o Wandzie Telakowskiej odbyło się w Lublinie, a z autorką i z uczestnikami tego spotkania rozmawiała Anna Kowalowa. Jest prawie 19 minut po 16. Słynny koncert wiolonczelowy Adur Karola Filipa Emanuela Bacha. Słuchaliśmy części trzeciej Truls Mork i Le Violon Droit norweski wiolonczelista w najbliższą sobotę będzie świętował 65. urodziny, a już dziś w Filharmonii Dwójki proponujemy Państwu jego recital. To będzie retransmisja występu wiolonczelisty z festiwalu Casalsa w Barcelonie z czerwca zeszłego roku. 24 minuty po godzinie 16, a my tymczasem na chwilę zaglądamy do Pragi. Jest przełom lat 1916-1917 Franc Kawka na kilka miesięcy zaszywa się w domku przy ulicy Złotej pod numerem 22 i tam przy świetle lampy naftowej na papier przelewa upiorną wizję lekarza wiejskiego, posyłając zatroskanego doktora w ciemną zimową noc do śmiertelnie chorego pacjenta. Ukazało się właśnie nowe tłumaczenie opowiadań drobnych Kawki, lekarz wiejski, to w sumie 14 tekstów, wszystkie na język polski przełożyła Sława Lisiecka. Tłumaczka, która dopiero co została uhonorowana złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Sam Kawka bardzo był zadowolony z tekstu, który dał tytuł całemu tomowi z opowiadania Lekarz Wiejski, natomiast tłumaczka bardzo wysoko ceni sobie opowiadanie przed prawem. Lekarz wiejski też mi się bardzo podoba, tylko to jest takie bardziej oniryczne opowiadanie, natomiast przed prawem wydaje mi się takim opowiadaniem ponadczasowym, pokazującym, że kto ma czapkę, ten ma władzę, albo kto ma kożuch, ten ma władzę, prawda? I że biedny człowiek, naiwny, niezorientowany, zawsze musi przed władzą ustąpić i pokornie się jej kłaniać, żeby, żeby cokolwiek otrzymać. To takie przerażające jest dość opowiadanie, pokazujące, jak jednostka mało się liczy w takim świecie zdominowanym przez, przez ludzi dzierżących władzę, prawda? To dla mnie bardzo ważne opowiadanie jest mówiła Sława Lisiecka, która przełożyła opowiadanie opowiadania Franca Kawki na język polski. Bardzo pięknie wydana książeczka. Mówię książeczka, bo to jest wydawnictwo naprawdę nieduże, nieco większe od telefonu komórkowego, więc zamiast sięgać w metrze, czy w autobusie, czy w tramwaju, po telefon mogą Państwo nosić ze sobą taką właśnie książeczkę i sięgać po teksty Kawki. Tutaj obok 14 opowiadań znalazł się również, znalazł się również esej Haralda Zalfelnera, który szkicuje kontekst powstania czternastu drobnych opowiadań. Mamy dziś dla Państwa wspomnianą książkę, franckawka, lekarz wiejski opowiadania drobne. Gdyby chcieli Państwo tę książkę ze sobą nosić i do niej jak najczęściej sięgać. Proszę do nas napisać. Czekamy na Państwa maile. Wybieram dwojkę polskiradio.pl. W treści proszę pamiętać także o adresie korespondencyjnym.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 muzyka Ludwika van Beethovena, pierwsza symfonia c-dur, słuchaliśmy części trzeciej menueta kamer Akademii Podstami Antonello Manacorda. Gość dwójki. Łączymy się z Bydgoszczą. Naszym gościem jest dziś dyrektor Opery Nowa Maciej Figas. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, mówi się, że od 25 kwietnia do 10 maja tego roku coś się w Bydgoszczy będzie działo szczególnego. Słyszał pan? Tak, słyszałem. Aha, i co mówią? Myślę, że wielu o wielu Bydgoszczyn słyszało i już przywykło do tego, że na przełomie kwietnia i maja odbywają się Bydgoskie Festiwale Operowe. W tym roku jest 32. edycja. 32. Bydgoski Festiwal Operowy, czyli przede wszystkim opera, choć nie tylko, bo będzie i operetka, także balet współczesny, czyli to co zawsze? Tak, stawiamy od początku na różnorodność, staramy się pokazywać różne gatunki, takie, które również przyciągną tych do gmachu operynowa, którzy nie zaglądają tam z powodu innych upodobań. Na początek Gaetana Donizetti, jego Ucja z to będzie klasyczne odczytanie? Mogę zdradzić, że tak. Można tak na 90% powiedzieć, że jest to klasyczne odczytanie <głos> uh -huh. przez Tadeusza Strasbergera, reżysera i, i scenografa tej produkcji. Czy państwo z przyjemnością sięgają po Donicettiego? Bo kilka jego sztuk w repertuarze już bydgoski zespół ma. Znaczy, tutaj nadrabiamy pewne zaległości, panie redaktorze, bo muszę ze skruchą przyznać, że Łucja z Lamer nigdy nie była produkcją bydgoskiego teatru operowego, więc tak jak powiedziałem, nadrabiamy zaległości. Czego jeszcze należy się spodziewać w tym roku po bydgoskim festiwalu operowym? Kto przyjął zaproszenie i co przywiezie do Bydgoszczy? No, różnorodności, tak jak powiedziałem już panie redaktorze, więc mamy spektakle baletowe i to no nie byle jakie, bo Le Ballet de Monte Carlo, czyli słynny lak Jezioro Łabędzie w choreografii Żana Christopha Majo, mamy Netherlands Dance Theater, uh -huh. którego jeszcze w nie gościliśmy, a więc zespoły no pierwszoligowe. tak Także... Arty ciekawe Wolobosko, czyli cykl pieśni kaszubskich Łukasza Godyli, który jest firmowany przez Teatr Wielkiej Opery Narodową w Warszawie. Mamy operetkę, o której wspomniał pan redaktor, czyli Orfausza w piekle, Rzaka Offenbacha w wykonaniu opery na zamku w Szczecinie. Mamy też na zakończenie festiwalu Salome Ryszarda Straussa. w ciekawej inscenizacji łotyskiej opery narodowej w Rydze. No i jeszcze rodzynek barokowy, polska opera królewska i Il Triumfo del Tempo, e, Gorga Friedricha Hendla. E, w zasadzie oratorium, ale, ale inscenizowane. A więc dla każdego coś. Miłego. Coś miłego. Pan się prześliznął przez ten program, a teraz chciałbym, żebyśmy się poszczególnym elementom przyjrzeli trochę bliżej. Na początek wolobosko, spektakl, czy właściwie cykl pieśni kaszubskich. Powiedzmy coś więcej o tym przedsięwzięciu, bo ono jest nieoczywiste i nie do końca operowe. To prawda. Z wyjątkową życzliwością przyglądamy się temu przedsięwzięciu, ponieważ jednym z jego współtwórców, inicjatorów jest Damian Wilma, nasz etatowy baryton. I on też występuje w tym przedstawieniu, chociaż jak wszyscy wiemy, niekwestionowaną nie, gwiazdą tego spektaklu jest Danuta Stenka. Magiczny wieczór, tak powiem, Magiczne, magiczna inscenizacja na pewno coś nietypowego i namawiam tych z państwa, którzy jeszcze no, mogą powalczyć może o jakieś resztki biletów, chociaż podejrzewam, że już tam niczego nie znajdą panie redaktorze. Czy państwa solista jest Kaszubą? Trudne pytanie, ale o. chyba tak, jest, jest na pewno w jakiś sposób powiązany, podobnie jak Danuta Stenka. prawda? Ja mm, to tak, muszę tak, przyznać, tak, że tak, byłem tak. zaskoczony tym, byłem przekonany, że pani Danuta nauczyła się tej roli, a okazuje się, że po prostu odkurzyła swoje, swoje korzenie. To prawda, sięga do korzeni. Wspomniał pan też o filozoficznym dziele Jerzego Fryderyka Händla. To będzie nowoczesne odczytanie, nowoczesna odsłona Il triumfo del Tempo e del Disignano? Trudno to nazwać, czy, czy w, tak jak pan redaktor to ujął. Jest spektakl, który już w warszawiacy widzieli. Bardzo piękny spektakl, którego warszawska opera królewska jest bardzo dumna. I jej dyrektor, moja koleżanka i nasza, powiedziałam może wychowawczyni, mogę tak powiedzieć, no, rekomendowała z całego serca. Potem Orfeusz w Piekle, Rzeka Offenbacha. Operetka to jest stały element festiwali operowych. To jest też taki sygnał, że nie zamykają się Państwo na. To, że co... nie tak, że to, nie zamykamy co... się, to już mówiliśmy, panie redaktorze. Oczywiście z tą obredką to jest tak, że nie zawsze jest obecna w formule festiwalowej, ale tylko dlatego, panie redaktorze, że nie zawsze jest co pokazać. Tym razem Jerzy Połoński, reżyser, który, którego znamy doskonale, chociażby z naszej Wesołej Wdówki, i wiemy już czym grozi jego, jego reżyseria, bardzo niekonwencjonalnym podejściem do, do materii właśnie wyreżyserował tę operetkę Offenbacha, więc z przyjemnością zaprosiliśmy ponownie operę na zamku w Szczecinie. I jak pan wspomniał, finałowa Salome Ryszarda Straussa interpretacja mm, futurystyczna? Interpretacja bardzo oryginalna i myślę, że w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili, co obserwujemy w geopolityce, dużo aktualności. Chociaż być może chcielibyśmy wybrać się do opery, żeby od współczesności i od tego, co dzieje się poza naszymi granicami, trochę odetchnąć. To prawda, ale jeżeli jest to inscenizacja, która frapuje, która pozostawi czy określone piętno na widzach, to zawsze po takiej inscenizacji sięgamy. Tym bardziej, że jak pan redaktor doskonale wie, Salome to nie jest tytuł, który gości długo w repertuarach polskich teatrów operowych. Mhm. 32. Bydgorski Festiwal Operowy. 32 lata to jest sporo czasu. Ma pan wrażenie, że teraz właściwie to już się samo dzieje? Czy trzeba jeszcze cały czas trzymać rękę na pulsie i dokładnie kontrolować, kogo Państwo zapraszają, z jakim repertuarem i to cały czas jest testowanie możliwości? <śmiech> Czuwać trzeba zawsze, panie redaktorze. Ja przypomnę, że formuła festiwalowa zrodziła się w sytuacji, kiedy w Bydgoszczy walczyliśmy o ukończenie długobudowanej e, opery. Taki był pierwotny cel tej imprezy. Potem już wolny od tego celu festiwal nabrał zupełnie nowego rozmachu. No i teraz, tak jak powiedziałem, czuwać trzeba i tylko od, umiejętnie dobierać ten repertuar, tak żeby zarówno ci, którzy są złaknieni i sztuki baletowej, ale również ciekawych inscenizacji, ciekawego repertuaru. No tutaj na marginesie dodam, że jesteśmy dumni z pokazania w ramach festiwalowych spektakli naprawdę wyjątkowych tytułów, takich, których wielu Polaków nie, nie miało okazji w swoich teatrach macierzystych, w swoich miastach zobaczyć. Tak więc czuwać trzeba, panie redaktorze. Skoro namawia pan, żeby zapytać o gmach opery Nowa, przejdźmy zatem do tej części naszej rozmowy. Czy czwarty krąg już niebawem zostanie ukończony? Tak, tak. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej. Aktualny termin zakończenia... Ostatnia od... prosta budowy kręgu. Tak, ostatnia prosta hmm. budowy kręgu to grudzień bieżącego roku, a więc do końca tego roku powinno być wszystko ukończone i odebrane przez właściwe służby. Zanim to nastąpi, zajrzyjmy oczywiście oczyma wyobraźni do tego miejsca. Co się będzie znajdowało w czwartym kręgu? Jaką on będzie pełnił rolę? No, przede wszystkim musimy powiedzieć o sali wielofunkcyjnej. Ona tak się nazywa w dokumentacji projektowej, yy, dlatego że może pełnić zarówno funkcję sali widowiskowej, jak i sali prób. Yy, może przybierać przeróżne konfiguracje ze względu na, na yy, zamontowane tam zapadnie i możliwość obracania jakby yy, w stronę widowni i odwrotnie yy, sceny. To jest sala dla blisko 500 widzów, dokładnie 475, o ile dobrze pamiętam, i takiej sali w Bydgoszczy nie ma. Ja przypomnę, że nasza duża sala mieści 800 widzów, a a sala kameralna to raptem 189 miejsc maksymalnie, więc ta, ta różnica jest olbrzymia i my z utęsknieniem wyczekujemy właśnie tej takiej sali po środku, która będzie prawdziwą salą kameralną, ale również odciąży dużą scenę jako, jako sala prób. To jest ten największy myślę atut. Oprócz tego, przestrzeń wystawiennicza, my tak to nazywamy roboczo i tak to się nazywa w, w projekcie, natomiast będzie to dotychczasowe WIA odpowiednio przedłużone w taki sposób, że, że publiczność będzie mogła przechodzić z dawnego pierwszego kręgu, czyli głównego gmachu w tę przestrzeń i stąd będzie mogła podziwiać przepiękną perspektywę Brdy, Wyspy Młeńskiej, katedry. Starego Miasta. A oprócz tego, tak jak powiedziałem, różnego rodzaju wystawy możemy tam organizować i dlatego tak to się nazywa jako przestrzeń wystawiennicza. Zobaczymy, jakie, jakie formy przyjmie. A ciekawostką na ostatniej kondygnacji jest kino. Kino, które mamy nadzieję będzie się wyróżniać czy odróżniać od multiplexów. Kino, które będzie wolne od zapachu popcornu Uf. i które, tak, które przypomni niektórym może starszym kinomanom dawne kina studyjne, które miały swój klimat, które miały swój repertuar. I które były wolne, chociażby właśnie od tego wspomnianego zapachu, pani redaktorze. Wspomniał pan o widoku na Brdę i na Wyspę Młyńską, chociażby w czasie, kiedy powstawał pierwszy krąg. A czy od tamtego czasu, kiedy powstawał pierwszy krąg do teraz, do momentu kiedy zostanie ukończony czwarty, ten pejzaż się znacząco zmienił, prawda? Bydgoszcz wypiękniała. To będzie widać z tej galerii, z tego Fuję. No i tak, myślę, że jest to przestrzeń skazana na sukces. <głos> <głos> tak jak pan redaktor zauważył, rzeczywiście Wyspa Młyńska i te okolice bydgoskiej Wenecji to, to taka wizytówka miasta. Możemy się lekko uśmiechać, panie redaktorze, ale kiedyś to nie była wizytówka tego, tego, tego miasta. Pamiętam jeszcze te czasy, więc jesteśmy niezmiernie dumni akurat z tego fragmentu przestrzeni miejskiej i myślę, że, że czwarty krąg, tak jak powiedziałem, jest skazany na sukces, bo takiego widoku i takiej lokalizacji mogą tylko pozazdrościć inne polskie teatry. Pomijając widoki, czy uruchomienie tej części Opel jakoś znacząco wpłynie na funkcjonowanie całości? Oj tak, bo ta sala, ta, ta nowa scena to dla nas potężne wyzwanie, także logistyczne. Właśnie pracujemy w tej chwili nad tym, aby odpowiednio przygotować sposób działania tych trzech scen, dużej, średniej i, i małej, w taki sposób, żeby były odpowiednio wykorzystane, żeby widzowie nie gubili się w tych przestrzeniach. A przypomnę, że te przenikające się kręgi głównego gmachu i teraz ten czwarty to nie jest łatwa przestrzeń, panie, panie redaktorze. No i warto wspomnieć jeszcze, bo nie padło do tej pory żadne zdanie na ten temat, że powstaje obok dwupoziomowy, Parking podziemny dla 211 pojazdów, czyli zaplecze parkingowe, które zawsze było naszą piętą achillesową i teraz wreszcie Wreszcie można będzie spokojnie zaplanować przyjazd do kompleksu operowego i, i suchą stopą e, wejść do, do gmachu opery. Czy kiedy będziemy rozmawiać o 33. Bydgoskim Festiwalu Operowym czwarty krąg będzie już w pełni funkcjonalny? Będzie już, chociaż nie chciałbym w tej chwili deklarować w jakiej formie, proszę się nie uśmiechać, panie redaktorze, zobaczymy jak to, jak to zadziała, prawda, ale zapewniam i myślę, że znam je pan już na tyle, że usilnie o tym rozmawiamy, dyskutujemy, planujemy. I przymierzamy się do działalności artystycznej w tej przestrzeni. Czyli kończymy dyplomatycznie i zapraszamy na 32. Bydgoski Festiwal Operowy, który rozpocznie się już 25 kwietnia. Do Bydgoszczy zapraszał państwa dyrektor opery Nowa Maciej Figas. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Również dziękuję. Słuchają państwo dwójki 16.45. And I'm Koncert skrzypcowy Demo Lopus 47 Jana Sibeliusa. Gothenburg Symfonii Orchestra Awa Bahari skrzypce. Całość prowadził Santu Matias Rowali. 16.50, program drugi Polskiego Radia. Praktyki sztuki w czasie wojny. To cykl wystaw w Galerii Labirynt w Lublinie. Paweł Korbus jest kuratorem prezentowanej właśnie ekspozycji HOKEST Corpus MEUM, ukraińskiego artysty, który trzy lata temu wstąpił do armii Pawła Kowacza. W miejscu dotychczasowego wejścia do sali wystawowej pojawiło się niewielkie pomieszczenie, w którym kryją się kolejne drzwi. Jedne na prawo, drugie na lewo. Ja muszę podjąć decyzję, które drzwi otworzę, te po lewej czy po prawej? Od tego zależy doświadczenie wystawy. W lewo. Proszę bardzo. Znam ten obraz, ale widziałam go, jak był jeszcze nieskończony. Widziałam, jak pracuje przy nim Waldemar Totarczuk. A znalazł się na wystawie Pawła Kowacza. To jest ich wspólna praca. Koncepcja była Pawła Kowacza, a wykonanie Waldemara Taterczuka nawiązuje do całej serii prac Romana Opałki. Numery w ciągu, tylko nie tak jak u Opałki, gdzie te numery zaczynały się od zera i malował je autor do śmierci, do nieskończoności. Tutaj to są numery żołnierzy, którzy zginęli albo zaginęli na froncie w czasie walki. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu zaczyna się jeden numer, a kończy drugi, jak ta tożsamość zaciera się. To są liście. Liście laurowe. Te liście znalazł w wielkim worze Pawle Kowacz na froncie. I te liście są preparowane, częściowo wykonane z miedzi i na tej miedzi są wybite numery i to nadal są te numery pojedynczych żołnierzy. Praca no nosi tytuł liść laurowy w ustach, dostaniesz wiadomość. I nawiązuje do ukraińskiego powiedzenia, Jedną cupę, jeśli trafimy na liść laurowy, no, no to dostaniemy wiadomość. Tutaj te wiadomości raczej nie są dobrymi wiadomościami, bo to są dalej te numery zabitych i zaginionych żołnierzy. Trochę boję się przeglądać w tej pracy, a ona jest osadzona na lustrze. Trochę mi też przypomina portret rumienny. Liście układają ją się w koła, to mogą być pieńce laurowe, znakich chwały, glorii, zwycięstwa. Tylko to zwycięstwo jest takie właśnie, z numerem śmierci. No i tu można przejrzeć się w tym. I zapytać siebie, jak bardzo nas to dotyczy. Ja chudożnikowi. Jestem artystą. Czy on przekonuje siebie czy nas? To działa w obie strony: że, że, że musi sobie sam powiedzieć, kim jest. Żeby ta cała sytuacja wojenna nie zrujnowała doszczętnie jego tożsamości jako człowieka, ale też tożsamości jako artysty. To są czasami bardzo brutalne i ciężkie doświadczenia. Na ten moment to jest nośne, bo człowiek działa tak, że, że się przyzwyczaja. Ma jakieś filtry na to i żeby poradzić sobie, żeby wstać następnego ranka i dalej robić to, umysł ma swój. Twoje mechanizmy obronne, ale jak ta sytuacja skończy się, to nie, nie wiadomo, co będzie i nie wiadomo, czy wtedy ta praca nie będzie dla niego samego jeszcze bardziej aktualna. A co by było, gdybym otworzyła drzwi po prawej stronie? Proszę bardzo. Jesteśmy w raju. widzicie egzotyczne rośliny, palmy, a na zdjęciach tych roślin są wypisane przepisy, przepisy na różne rzeczy. Jak usunąć plamę krwi? Plamę na tkaninie należy jak najszybciej przepłukać zimną wodą, nanieść na plamę nadtlenek wodoru, odczekać aż skończy musować, a następnie osuszyć ręcznikiem papierowym petrzeć szare mydło i spłukać. W razie potrzeby powtórzyć. Na tej wystawie w pracy wideo też Pawlo z sprząta plamy krwi zmieszane z błotem. sprząta wnętrze ciężarówki, jaką były przewożone ciała zabitych żołnierzy. To już wtedy przestaje być abstrakcyjnym konstruktem, tylko jest bliżej tego realnego, bardzo trudnego doświadczenia. Jak usunąć plamy krwi? Niektórych plam nie da się usunąć. Tak myślę właśnie, że te niektóre plamy zostają z nami na, na naszych duszach, nawet niewidoczne, ale oddziałują na nasze życie długo. Jak poinformować o śmierci bliskiej osoby? Szeptem, gwizdem, spojrzeniem, szelestem, krzykiem, ruchem, niesłowem, oddechem, dotykiem, ćwierkiem, zapachem. Nie ma dobrej metody na mówienie o tych trudnych rzeczach, ale są metody, żeby rozbrajać ten pól i napięcie. To jest jedna z warstw tej wystawy. Na wystawie Pawła Kowacza w Galerii Labirynt w Lublinie z jej kuratorem Pawłem Kurbusem rozmawiała Grażyna Lutosławska. Autopromocja. Gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczynał powieść? Zaginięcie aktora staje się pretekstem do zadania pytań o.